Cieszę się, że was widzę. Jakieś nawzajem? Naprawdę dobrze jest tutaj być. Powiem wam, że to jest najwspanialsze, najpiękniejsze, najlepsze miejsce w całej okolicy w tym momencie w niedzielne do południe. Żadne inne miejsce nie może się równać, nie może konkurować z tym. Ze względu przede wszystkim na doborowy skład, jaki tu jest. Po pierwsze Pan Jezus Chrystus. To jest absolutnie numer jeden. On jest tą... Absolutną gwiazdą. Biblia nazywa Jezusa gwiazdą zaranną. To jest nasza superstar, to jest ktoś, kogo wielbimy, kogo chcemy poznawać, podziwiać, czcić. Wielu ludzi na Ziemi pretenduje do miana bycia gwiazdą. Są nawet programy, jakieś tańce, śpiewy z gwiazdami, na lodzie i można zostać na lodzie z tymi gwiazdami rzeczywiście. Ale ta gwiazda nigdy nie zawiedzie. To jest ktoś, kto świeci na wieki. I wiecie co? I Biblia mówi, że On też sprawiedliwych uczyni jako gwiazdy na niebie. Że będziemy świecić Jego światłością. To jest niesamowite, to jest piękne. A więc to jest najlepsze miejsce, jakie mogliśmy dzisiaj wybrać i znaleźć. Lepsze od Twojego wygodnego fotela, z pilotem w zasięgu Twojej lewej dłoni i nie wiem, z czym tam jeszcze w prawej dłoni. Co tam? Kawa, herbata, kawa, ciacho, o. Cokolwiek, to jest na lepsze miejsce. Dokonałeś dobrego wyboru, dlatego, że jest tu super gwiazda i dlatego, że tutaj są jego więcej niż fani, jego naśladowcy. Jest taka książka, więcej niż fan. Kto ją zna? Kto czytał tę książkę? Więcej niż fan właśnie. Nie jesteśmy tylko fanami, wiecie, z szalikami klubowymi. E, tak, my tutaj zbór, Jezus, tak, ale jesteśmy tymi, którzy idą za nim dzień po dniu. A jeszcze muszę wam zdradzić pewną tajemnicę. <głos> muszę. Proszę, chodź, Mariola. Właśnie chciałam podziękować Bogu za łaskę i błogosławieństwa, które obdarza naszą rodzinę. Jest czas smutku, tak jak u Artura i Sylwii. I jest czas radości akurat w naszym życiu, ponieważ Noemi urodziła chłopczyka. Jesteśmy... <głosy> Zostaliśmy dziadkami i z tego się bardzo cieszymy, ale pamiętam jeszcze ten czas, kiedy będąc tutaj w zborze, właśnie też chciałam, już wiedziałam, że będę rodzić, ale chciałam jeszcze przyjść tutaj na to miejsce, na nabożeństwo i później dopiero poszłam do szpitala i że Bóg nam w tym wszystkim błogosławił i ją również przeprowadził przez tą ciążę bardzo dobrze, bez komplikacji i naprawdę dziękujemy Mu za to. Amen. Amen, a więc możemy do Marioli do Jacka mówić, babciu, dziadku. Mariola już polubiła to. Módlmy się też, żeby młodzi Noemi, żeby szli Bożą drogą, żeby poszli Bożą drogą w swoim życiu, to jest bardzo ważne. Dziecko jest darem Pana, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach przychodzi na świat, jest darem Pana, dzieci są darem Pana. Módlmy się o rodziców, aby zrozumieli, że ich życie też jest darem od Pana i że mają iść Bożą drogą. Oto modlą się Mariola z Jackiem i my też pamiętajmy o tym w naszych modlitwach. Nie mogłem wytrzymać, to jest bardzo ważne. Ja lubię takie sensacje XXI wieku. Aleluja. Błogosławmy też, żeby ta rodzina w całości była zbawiona. Cały dom, żeby był zbawiony. A wracając do tematu, więc mamy tu gwiazdę. Myślę, że on jest godzien wszelkiej chwały i to, co robimy, śpiewając, klaskając, pokrzykując, modląc się, wynosząc ręce... Bóg jest tego wszystkiego godzien. I chciałbym dzisiaj mówić do Kościoła, który właśnie jest entuzjastyczny bardziej niż tłum na koncercie jakiejś supergwiazdy. Kto z was, nie wiem, w przeszłości, bo teraz to może już chyba nie, ale kto z was bywał na jakichś koncertach supergwiazd rockowych? No, ja to byłem fanem wiecie, w latach, ale to zamierzchła przeszłość. <śmiech> <śmiech> już, wymienię zespoły, to nawet już, już ich nie ma chyba. Pamiętam ten szał pod sceną, ten entuzjazm, bo jest nareszcie ten krzyk niesamowity i, i wiecie, ten ścisk taki, żeby tylko być jak najbliżej tej gwiazdy, żeby, żeby spojrzała na mnie, Je, jakie to było przeżycie niesamowite, to się pamiętało, chwaliło się, jakie to było niesamowite przeżycie. Te gwiazdy po prostu zarabiały pieniądze i cieszyły się, że tylu przyszło i zakupiło bilety, jeszcze płyty kupią, a my sobie kupimy za to Jaguara i dom i w ogóle będzie super, tak? I jeszcze sobie popijemy i poprawimy marihuaną i będzie cudownie. I później staczali się, staczali się w dół i takie, takie to bleknące gwiazdy, nawet bym powiedział, jak orientujecie się w astro... nie astrologii, astronomii, czarne dziury są takie zasysają wszystko do siebie, nic od siebie, tylko zasysają energię, zasysają wszystko w jedną stronę. I te niektóre ziemskie gwiazdy to są takie czarne dziury. Ale nasza gwiazda jest godna naprawdę wszelkiego entuz entuzjazmu. Amen? Dziś chciałbym nie wykrzesać z nas entuzjazm. Nie, ja nie chcę nic wykrzesywać. Ja chcę po prostu uświadomić nam, że nasz Bóg jest godzin naszego największego, najwyższego entuzjazmu. Zastrzegam też, że nie chciałbym, aby ten entuzjazm przejawiał się tylko w zewnętrznych formach, bo możemy, wiecie, mieć świetne nabożeństwo, świetny czas uwielbienia, możemy pokrzykiwać, podskakiwać, możemy różne tutaj, nie wiem, puszczać światła, są kościoły, gdzie dym leci, balety tańczą. To jest naprawdę piękne, poruszające, ale to nie jest istota entuzjazmu. To jest piękna oprawa, która, jeżeli z czystego serca jest na chwałę Boga, jeżeli buduje ludzi, jest na chwałę Boga, ale Bóg patrzy na to, czy jesteśmy entuzjastyczni dzień po dniu, w naszej codzienności, w poniedziałek rano, w środę wieczorem, w czwartek w południe, w sobotę o 17. Jak wygląda nasz entuzjazm dla Niego? Jednym ze sposobów na to, aby osiągać i trwać entuzjazm, jest to, aby przełamywać wstyd. O tym mówiłem bodajże dwa tygodnie temu. Czy jesteśmy już mniej wstydliwi w tym dobrym znaczeniu tego słowa? Czy coś się zmienia? Czy jesteśmy bardziej odważni? Bo to się wiąże z odwagą. Czy potrafimy przełamać ten zły wstyd, który nas krępuje, który nas spowalnia, który nas ogranicza? Pracujmy nad tym. To jest bardzo ważne. Wstydźmy się tego, co naprawdę jest wstydliwe. Wstydźmy się grzechów, wstydźmy się słabości, lenistwa, wstydźmy się egoizmu, wstydźmy się tego, co zasługuje na napiętnowanie i o czym wiemy, że jest niewłaściwe. Tego się wstydźmy, od tego się odwracajmy. Ale nie wstydźmy się Pana. Tak jak Paweł pisał do Tymoteusza, nie wstydź się więc Pana i mnie, więźnia Jego. Nie wstydź się Ewangelii, Paweł pisał, nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I tutaj musimy ten wstyd przełamywać. Nie wstydź się służyć w Kościele. Ojejku, bo wszyscy będą na mnie patrzeć. No i co? No tak, no, no dobrze. Niech patrzą, niech się budują. Niech myślą, o, skoro on się przełamał, to ja też mogę. Tak, Jak możemy robić. Bardzo fajnie. Więc kościół entuzjastyczny to jest kościół, który przełamuje wstyd, który jest wdzięczny, bo jeżeli jesteśmy wdzięczni, to naprawdę to na, z nas wydobywa entuzjazm, tak? Jesteśmy wdzięczni. Jeżeli wiemy, co zawdzięczamy Bogu, jeżeli pamiętamy o tym, z czego wyszliśmy, ja nie chcę używać zbyt drastycznych słów, ale z jakichś jakich śmieci i, i jest słowo, które jest w Biblii z gnoju, w Biblii Gdańskiej Paweł do Filipian pisał, z gnoju wyszliśmy. To naprawdę jest, za co Bogu dziękować i ten entuzjazm. Bracia i siostry powinien tutaj po prostu wiać jak wiatr i płynąć jak strumień przez nasze życie. Nie tylko tutaj, ale jak powiedziałem, przez cały tydzień w naszych domach. Człowiek entuzjastyczny to jest też człowiek, który jest przekonany, że to, co robię, jest najważniejsze w życiu i warte tego, aby angażować się z całego serca. Ludzie są w stanie poświęcić nawet życie dla idei. Często te idee są chybione. Ludzie ginęli w imię rewolucji Lenina. Ginęli z powodu Che Guevary. Ginęli z powodu Mao Tse Tunga. Ginęli z powodu Adolfa Hitlera. Ludzie ginęli z powodu różnych górów, którzy dyktowali im, jak mają żyć, jak mają umierać i za co. Naprawdę w entuzjazmie ginęli, ale ginęli za błędy, ginęli za grzechy, ginęli przez głupotę, ginęli w ciemności. To jest straszne, straszne żniwo ale my wiemy, że Ewangelia Chrystusa daje życie. Warto dla niej żyć, warto dla niej nawet umrzeć. Wiem, że to są wielkie słowa i łatwo się mówi, żyjemy w bezpiecznym kraju, ale to, co dzieje się, nawet mamy siostry Szwin, wiemy, co dzieje się w Chinach na przykład, z kościołem prześladowanym, kościół oficjalny, to jest niewielki procent i musi współpracować z komunistyczną władzą. Są inwigilowania, natomiast kościół domowy, Ludzie są aresztowani, są więzieni, a mimo to Ewangelia rozprzestrzenia się jak ogień. Podobnie jest nawet w Korei Północnej, gdzie większość chrześcijan jest w tej chwili w obozach koncentracyjnych, ale oni dalej są entuzjastyczni. Chrześcijanie w Iranie, w Iraku, w Syrii, w Arabii Saudyjskiej, w Maroku, w Libii, w Egipcie, oni trwają, trwają, trwają. W Indiach, tam, gdzie są prześladowani. To jest niesamowite. I to się dzieje teraz, współcześnie. Możemy zajrzeć na odpowiednie strony, na statystyki, na informatory. I to jest Kościół entuzjastyczny. Ja nie wiem, co by się, co by się działo z nami, gdyby tutaj przy bramie stały jakieś bojówki z baseballami i groziły nam, że jak tylko tu wejdziesz, to dostaniesz łomot. Ja nie wiem, czy byśmy wszyscy weszli. Ja mam łatwo, bo przez bramę nie przechodzę. No, ja bym pewnie zszedł, ale co by było z nami? Ja nie wiem. Dlatego wiem, że łatwo się mówi, ale... Tym bardziej wykorzystujmy ten czas wolności, czas pokoju, czas dobrobytu, jaki mamy w Polsce, jakiego nie było od stuleci. Wykorzystujmy ten czas, aby także wspierać tamtych w ich potrzebach, w ich problemach, w ich trudach, pamiętajmy o tym. Modląc się i także w miarę możliwości wysyłając pieniądze, wysyłając dary, uczestnicząc uczestniczą w różnych akcjach, które mogą im pomóc. Tak na marginesie, ale myślę, że to jest ważne, żeby nie zapominać o tamtych, którzy nie tylko biedę klepią, ale są zagrożeniu. Entuzjasta to jest także ten, który widzi bardziej możliwości niż przeciwności. Jest taka stara historia, pewnie znana, ale może nie wszystkim dlatego pozwolę sobie ją powiedzieć. Pewna fabryka produkująca buty wysłała dwóch przedstawicieli handlowych do Afryki. To było dość dawno temu, w XIX wieku. Jeden rozejrzał się po okolicy, popatrzył na ludzi, na ich nogi i wysłał taką depeszę. Nie ma sensu czegokolwiek tu przysyłać. Tutaj nikt nie używa butów. Drugi popatrzył na otoczenie, na ludzi, na ich nogi i napisał przysyłajcie jak najwięcej butów, tutaj nikt ich jeszcze nie ma. To jest entuzjasta, człowiek, który w wyzwaniach i trudnościach widzi możliwość, widzi sens, widzi, że warto, podejmuje trud. Na tym polega entuzjazm. Wtedy, gdy widzimy trudności, możemy sobie pomyśleć, a, nie warto nic robić, po co mi to wszystko, będę sobie spokojnie siedział i tylko może obserwował. Albo możesz powiedzieć, ja w to wchodzę. To jest warte, Ewangelia jest warta, żeby zaangażować się na całego, żeby zostawić wszystko, co mnie obciąża. Dobra, nie będę oglądać czwartego filmu dzisiaj. Po trzech godzinach odejdę od komputera. Nie, po godzinie odejdę od komputera. I tak dalej, i tak dalej. To jest coś, w co warto się naprawdę zaangażować. I dzisiaj chciałbym powołać się na przykład człowieka, o którym ponad rok temu mówiłem, zainspirowała mnie ta postać, to jest Barnaba. Nie wiem, czy pamiętacie rok temu służby Barnaby w powiązaniu z Pawłem i w powiązaniu z Markiem. Kiedy zastanawiałem się, modliłem się, Boże, no jaki to przykład entuzjazmu, ten Barnaba wrócił do mnie z wielką siłą i nawet jeżeli będzie to troszkę powtórką, Wiem, że powinienem to powiedzieć dzisiaj i chciałbym przytoczyć to, co działo się w tamtym czasie z Barnabą. Barnaba pojawia się w Księdze Dziejów Apostolskich i dzisiaj przeczytamy kilka miejsc, które przedstawiają nam tego człowieka. Będziemy czytać na początek z Księgi Dziejów Apostolskich. Po raz pierwszy spotykamy go w rozdziale czwartym, wersety trzydziesty i trzydziesty on dość wcześnie pojawił się w kościele, prawie na początku, kiedy kościół w Jerozolimie zaistniał, była ta wspólnota dóbr, wiecie, to takie przedsiębiorstwo, spółka z OO, okazało się, że to miała być spółka SA, akcyjna, a jednak odpowiedzialność się zaczęła ograniczać w pewnym momencie i później ta spółka się rozleciała, ale to inna historia. To był ten czas tej słodkiej wspólnoty, nikomu nic nie brakowało, ludzie sprzedawali majątki, przynosili pieniądze, rozdawali, taki pełny socjal. Ja myślę, że ci emigranci to by do Jerozolimy ciągnęli, a nie do Europy, gdyby było tak dalej jak wtedy. Właśnie w tym czasie pojawia się Barnaba, 36-37. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał. Przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Tutaj mamy informację, że zmieniono mu imię. Nazywał się po prostu Józef. Imię Józef też coś znaczy w tej chwili. Nie pamiętam nawet co, ale, ale tutaj mamy informację, że nazwano go synem pocieszenia. Bar, syn Barnaba, syn pocieszenia. W człowieku musi być coś, coś naprawdę szczególnego, że zmieniane jest jego imię i to właśnie na takie. Nie uważacie? Nazwać kogoś synem pocieszenia. Ja wiem, że Adasia można by nazwać, Włodzia, Pawła, naszego, prawda, brata. No ale co do siebie to miałbym wątpliwości. Prędzej syn Gromu. Ale są istotne powody, dla których komuś zmienia się imię. I widocznie w postawie Barnaby było coś tak niezwykłego, tak szczególnego, tak wyraźnego, że apostołowie tutaj zdecydowali się nazwać go Barnabą. Zauważcie, apostołowie. To nie tak, że ktoś tak dla żartu krzyknął i się przyjęło, bo czasami tak bywa. Mamy takie ksywki, pseudonimy. Jak dzwoni do mnie pewien brat, mówi do mnie cześć wodzu, a ja do niego cześć prezesie. I to jest taki nasz kod porozumiewawczy. To tak naprawdę nie odzwierciedla jakby naszego charakteru, ani, ani tego, co, co Kościół dostrzega. Natomiast apostołowie... Stwierdzili, że Barnaba to jest, to jest najwłaściwsze imię dla tego człowieka. Zawsze zmiana imienia albo oznaczała nowe przeznaczenie człowieka, albo odzwierciedlała jego charakter. Jakub został Izraelem. Izrael to znaczy Boży Wojownik. Abramowi Bóg zmienił imię na Abraham. Saraj na Sara, co znaczy księżniczka. Szymon został nazwany Piotrem. Idźmy dalej w tej historii, bo za chwilkę znowu spotkamy Barnabę. Jest moment, kiedy nawrócił się Saul, późniejszy Paweł, apostoł Paweł w rozdziale 9. Jego dramatyczne nawrócenie w drodze do Damaszku i Paweł później próbuje dostać się do grona uczniów. Wiersze 26 do 28. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem". Wiecie, nie wiem, czy znacie historię, ale to jest, to, to jest tak jakby, czy znacie historię na przykład rewolucji bolszewickiej, czy, wiecie, ja jestem historykiem, to mam takie skrzywienie, mi się wydaje, że to o czym powiem, to wszyscy wiedzą, i to jest takie oczywiste, ale czasami widzę, że nie jest oczywiste. Felix Dzierżyński na przykład, to jest człowiek, który czeką, zarządzał taką policją polityczną, rewolucyjną policją, która wszędzie szukała wrogów i była odpowiedzialna za egzekucję setek tysięcy ludzi. Okrutna, bezwzględna organizacja. Później się to przerodziło w NKWD, to już może więcej nam mówi. Potem jeszcze inne służby mają na rękach krew milionów ludzi. Feliks Dzierżyński był tym, który tępił chrześcijan również, ludzi wierzących. Kazał niszczyć kościoły, zamykać duchownych, w ogóle wskazywać tych, którzy ośmielili się w Boga wierzyć. I to byłaby taka sytuacja, wiecie, jakby Felix Dzierżyński nagle przyszedł do cerkwi i powiedział, ja uwierzyłem w Pana Jezusa. Pop by pewnie, wiecie, uciekał kilometry, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, bo bałby się, że to jakiś podstęp. I tak było właśnie wtedy. Saul miał na rękach krew chrześcijan, wtrącał ich do więzień, ścigał, tropił tych, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa. Całą swoją energię i swój ówczesny entuzjazm, jaki miał przeznaczył na to, żeby tępić Kościół, wywlekał ludzi z domów, rozłączał rodziny. Wiecie, to, to nie było takie, że on pisał na blogu, w internecie, że nie lubi chrześcijan. On czynnie, fizycznie uczestniczył w ich eksterminacji. I nagle przychodzi i mówi, pan Jezus mi się objawił, chcę do was się dostać. No i co? Ja bym się bał. I przychodzi wtedy Barnaba, 27. Lecz Barnaba zabrał go. Zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana, że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Niesamowity człowiek Barnaba, odważny, mający rozeznanie. Człowiek, który nie zrażał się trudnościami. On nie widział tylko w Pawle człowieka, który wyrządził wiele złego, ale zobaczył człowieka, który może teraz wyrządzić wiele dobra. Tak jak te buty w Afryce. Nie widział tylko negatywów, choć one były, ale nagle, czy nie nagle, zobaczył w Pawle możliwości i zrozumiał, że to jest ten Boży moment. I wiecie, tak przejawia się entuzjazm, kiedy mając informacje o wielu negatywach, widzimy człowieka, Bóg do nas mówi, patrzymy i w sercu możemy powiedzieć, ty nie jesteś przekreślony, przed tobą jeszcze jest dobra, świetna przyszłość, pobłądziłeś robiłeś wiele szkody, skrzywdziłeś wielu ludzi, wielu ucierpiało przez siebie, ale człowieku to nie koniec. Teraz możesz iść i czynić jeszcze większe dobro niż zło, które do tej pory uczyniłeś. Halleluja! To jest entuzjazm. To jest człowiek, który naprawdę jest w stanie zobaczyć w mroku ciemności światło. Światło gwiazdy. Potem czytamy w kolejnych wersetach, że Paweł od razu zaczął głosić i tak ostro zaczął głosić Jezusa, że wybiegł przed Kościół. Kościół powiedział, Paweł, za ostro, za szybko, wiesz, tu ściągniesz na nas kłopoty, idź, idź z Jerozolimy. I Paweł sobie poszedł do Tarsu, do miasta, z którego pochodził i potem na kilka dobrych lat, bibliści mówią, że około 10 lat, Paweł znika z kart dziejów apostolskich, dzieją się różne rzeczy i pojawia się... Ponownie, w kolejne odsłonie w rozdziale 11. To jest ten moment, kiedy ten jerozolimski eksperyment wspólnoty dóbr właśnie się zakończył. Wspólnota jerozolimska została rozproszona. Ludzie poszli w różne strony świata. Wielu pogan usłyszało Ewangelię, zaczęli się nawracać. Apostołowie, gdy o tym usłyszeli, czytamy 22. Wieś o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę. To był niezawodny człowiek na takie wiecie, trudne misje. Pewnie już miał tą renomę, że warto wysłać Barnabę, bo on zawsze coś dobrego zrobi, zawsze coś dobrego zauważy i to jest taki pozytywny człowiek. Barnaba jest takim właściwym człowiekiem. Myślę, że apostowie tak spojrzeli po sobie, być może porozmawiali, pokiwali głowami i powiedzieli, tak, Barnaba to będzie najlepszy człowiek, żeby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 A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii, tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zboże, nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Minęło około 10 lat, co najmniej. Barnaba, który wprowadził Pawła, Saula Pawła do kościoła, nie uznał, że zrobił już wszystko. Po tych 10 latach zaczął go szukać. Być może natchniony przez ducha, być może w sercu miał tego człowieka, być może zależało mu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Dokładnie tego nie wiemy, ale czytamy, że był to mąż pełen wiary, Ducha Świętego i dobry. Myślę, że, że już z tych powodów chciał szukać, chciał odnaleźć Saula. No i gdy go znalazł, zaangażował go do służby. I potem kolejne wersety od 27 do 30 mówią o tym, że prorok Agabus przepowiedział nadejście głodu, Kościół zareagował zbierając fundusze na przetrwanie tego trudnego okresu i wysłał ten datek do Jerozolimy. I wysłano ten datek przez Barnabę i Pawła. Więc Barnaba angażuje Pawła do służenia. Czytamy w rozdziale 12 wiersz 25. Barnaba zaś i Saul spełniwszy posłannictwo powrócili z Jerozolimy zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. I dalej już w kolejnych odsłonach czytamy o służbie już apostolskiej Pawła i Barnaby. Ale ta, to pierwsze zadanie publiczne, które Kościół powierzył Pawłowi i Barnabie, wcale nie było jakąś misją, nikt nie został uzdrowiony, po prostu musieli pieniądze przewieźć, Nie było innej możliwości, jak tylko fizycznie, w sakwach, w skrzynkach, pilnując, tych pieniędzy, monet w owym czasie, jak fizycznie je z miejsca na miejsce przetransportować. Uznano, że i Barnaba i Paweł są godni zaufania. Pawłowi zaufano dzięki działaniu Barnaby. Tak więc Barnaba wypromował Pawła, który stał się autorem ponad połowy Nowego Testamentu i wypromował Marka którego notabene, jak jeżeli pamiętacie, Paweł skreślił w pewnym momencie swojego życia, a Marek później napisał Ewangelię, którą dzisiaj czytamy. Ale Barnaba ich obu znalazł, popchnął, zobaczył możliwości, zobaczył świetlaną przyszłość, wskazał drogę, był Bożym narzędziem. Ja myślę, że cechowała tego człowieka wiara i niezłomny entuzjazm. Chciałbym być zawsze takim Barnabą. I teraz... Bardzo krótko, trzy rady. Jak być entuzjastą? Jak być, jak zachować entuzjazm w sobie? Nie tylko ten wzbudzony na nabożeństwie, ale ten, który pozwala nam w ciągu tygodnia, miesiąca w domu, w pracy być człowiekiem entuzjastycznym dla naszej supergwiazdy, dla Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, ucz się od Boga. Ucz się od Boga. Dlatego, że On jest niezmiennie i ciągle entuzjastą, jeżeli chodzi o ciebie. Bóg nie zrezygnował z ciebie. Gdy patrzę na ciebie, myślisz sobie, nie, no przecież jak ja żyję, Biblii w tydzień w ręku nie miałem, albo miesiąc. Niektórzy myślą sobie, przecież ja jak to w Świdnicy na, na konferencji Paweł Godawa powiedział za, za rogiem fajcze. Jak ja mogę? Jak ja mogę cokolwiek dla Boga znaczyć? Ja muszę Najpierw te grzechy moje zrzucić, uporać się z tym wszystkim. No wiadomo, że tak, że musisz, ale Bóg nie zrezygnował z Ciebie mimo Twoich słabości, mimo Twojej chwiejności, mimo Twoich błędów. Bóg z Ciebie nie zrezygnował i niezmiennie ma dla Ciebie najlepszą opcję, która nazywa się full wypas na zielonych niwach i nad spokojnymi wodami spa duchowego Bożego. Bóg ma dla ciebie niesamowitą drogę. Możesz myśleć o sobie źle, ale Bóg myśli o tobie dobrze. Jest pełno wersetów, które o tym mówią. Pamiętacie Jeremiasz 2911 Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. I to był moment, kiedy ludzie szli do niewoli. A Bóg mówi, chcę natknąć was nadzieją, dać wam dobrą przyszłość. Ludzie byli w takim grzechu, że Bóg musiał ich do niewoli zesłać i w tym momencie słyszą takie słowa. Prorok Jeremiasz, który karcił, gromił i wypominał im te błędy. W środku tego poselstwa Bóg mówi, ja z was nie zrezygnowałem. Nawet jeżeli Bóg musi czasami nas ukarać w jakiś sposób, dopuścić jakąś klęskę, dopuścić jakąś trudność, bo Bóg jest dobrym wychowawcą, On karci i ćwiczy tych, których kocha, których przyjmuje. Bóg nie jest przytulanką do której można się tylko przytulić, to jest Pan. Bóg jest Bogiem groźnym również, ale Bóg z siebie nie zrezygnował. Bóg ma dla ciebie dobrą przyszłość i ma niezmiennie o tobie dobre myśli. I tylko od ciebie zależy, czy ten Boży scenariusz zrealizujesz w swoim życiu. To jest wyłącznie twój wybór. Bóg rozpisał ten scenariusz, proszę, jest gotowy. Chcę dać ci pokój, chcę dać ci życie, chcę cię poprowadzić. Uczmy się od Boga. Księga Joba, 35 rozdział, 9, 10 werset. Wiemy, jak doświadczany był Joba. Trudna jest ta księga. Gdy czytamy, myślimy sobie, Boże, no dlaczego? Człowiek sprawiedliwy, nic złego nie zrobił. Takie klęski. Job w tym 35 rozdziale, 10 wersecie mówi o Bogu, który nawet w nocy nie doli, wywołuje, co? Pieśni pochwalne. Gdy patrzymy na Niego, to nawet w nocy niedoli możemy być entuzjastyczni i śpiewać, śpiewać sobie cieszę się, Jezus zbawił mnie. Noc niedoli się zdarza. Jeżeli myślisz, że ominie Ci noc niedoli, to raczej nie chciałbym Cię utwierdzać w takim oczekiwaniu, że nigdy Cię noc niedoli nie spotka. Życie jest życiem. Może nie, ale żebyś nie był, nie była rozczarowana. Więc Bóg jest niezmiennie tym, który dobrze o nas myśli, dobrze nam życzy, chce naszego zbawienia, chce naszego pokoju, chce mieć z nami społeczność, chce mieć z nami relacje, chce nas zachować od złego. Chce nas zachować dla siebie, dla siebie na wieki, na zawsze. Życie mija. Dzieci, młodzież to jeszcze myślą, jak mija? Ja mam 15 lat, tak jak żył 1000 lat, a przede mną jeszcze 5000. Tak myślałem, kiedy miałem 15 lat. Jak mam pięć z przodu, ale już beznaście, to już trochę inaczej. Ten czas się mierzy. Kalendarze szybko się zmieniają w, w biurze. Znowu kolejny, już dostałem na kolejny rok, co będzie zdjąć ten. Więc po pierwsze, ucz się od Boga. Tak jak On ciebie traktuje, tak jak On o tobie myśli, tak ty myśl o sobie i, ty, i tak ty traktuj siebie. Skoro Bóg mówi, że chce natknąć cię pokojem, to wchodź w ten pokój. Chcę dać ci nadzieję, bierz tą nadzieję. Chcę poprowadzić Cię drogą życia, idź drogą życia. Tak jak Bóg Ciebie traktuje, tak Ty reaguj, podejmuj, współdziałaj z Bogiem. To jest bardzo proste. Po drugie, jeżeli chcesz zachować entuzjazm, który, powtarzam, nie polega tylko na tym, żeby tu głośno pośpiewać i poklaskać w dłoni, a potem wrócić do szarej codzienności, to zachęcaj samego siebie, czyli dyscyplinuj samego siebie. My musimy do siebie czasami coś powiedzieć, musimy rzeźbić, kształtować swoją duszę, swoją postawę. Musimy pracować nad swoim charakterem, nad swoim zachowaniem. To samo się nie dzieje. Bóg daje nam wzór, Bóg daje nam przykład, ale teraz my musimy się zmobilizować samych siebie i coś na sobie czasami wymóc. Rozpalaj swoją duszę. Rozpalaj swoją duszę miłością Bożą. Rozpalaj swoją duszę uwielbieniem. Rozpalaj swoją duszę miłością do Boga. sam 103. Wiersze 1-2, na przykład, co tam jest napisane? Błogosław duszo moja Pan. i wszystko, co we mnie, w imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Pan. Stań tak sam przed sobą i mów duszo moja, błogosław Pan. szczególnie wtedy, kiedy Ci się nie chce. Komu się nie chce częściej niż trzy razy w tygodniu? Pięć razy w tygodniu? Sześć razy w tygodniu? Dobra, nie opuszczam ręki siedem razy w tygodniu. No i co z tego, że mi się nie chce? Błogosław duszo moja Panu. Nie musi mi się chcieć, ale ja będę błogosławić Pana. Tak jak moje dzieci czasami kiedyś mówiły. Ja nie chcę tego jeść. Mówię, nie musisz chcieć. Masz jeść. Nie chcę mi się sprzątać. Nie musisz chcieć sprzątać. Po prostu posprzątaj. Nie chcę mi się z Nie musisz chcieć. Po prostu idź. Nie musi ci się chcieć być w chmurkach. Po prostu odpal i bądź Bożej obecność Nie musi ci się chcieć. Jak będziesz czekał, aż ci się zechce. Jakbym ja czekał, aż dzieciom się zechce, że posprzątają, no to ja bym za nich wiecznie sprzątał. Nie musi ci się wcale chcieć. Po prostu mów w duszy swojej uwielbiaj Pana. Chodź Jego drogami. Szukaj Jego woli, szukaj Jego oblicza. Duszo moja nie śpi. Duszo moja. Wnętrze moje, człowieku wewnętrzny. Daj miejsce Chrystusowi. Pokarm się Słowem. Nie, chcę mi się wolę w internecie, o fajne filmiki, tutaj coś mamy, jakieś przygodowe albo inne. No, nikt nie mówi, że nie możesz sobie na to popatrzeć, ale co jest dla ciebie pokarmem? Czym będzie kształtowana twoja dusza przede wszystkim? Rozpalaj swoją duszę. Pracuj nad sobą. To jest bardzo ważne. W takich prostych decyzjach. Błogosław duszo moja Panu. Trzecia rada. Powtórzę tylko to, co mówiłem o Barnabie. Dostrzegaj w innych to, co pozytywne. Mów o tym, co pozytywne. Czasami trzeba skorygować coś, co jest złego. Biblia też o tym mówi. I nie możemy udawać, że nie ma złego, jeżeli jest. Ale nie skreślajmy człowieka. Dopuszczajmy taką możliwość, że jest dobra przyszłość. Że jest rozwiązanie. Że jest Boża droga w każdej sytuacji. Czasami sytuacje ludzi są tak zagmatwane, że potrafią sobie w życiu tak nakręcić, tak namieszczać, tak napsuć, tak poniszczyć relacje, zdrowie, finanse, że po prostu człowiek tak słucha i mówi, Boże, nie wiem, nie wiem, czy, czy jest jeszcze nadzieja dla tej osoby, ale Bóg ma rozwiązanie w jakąkolwiek sytuację się uwikłałeś czy uwikłałaś, cokolwiek cię spotkało, w czym jesteś. Bóg ma dla ciebie szansę. Gdyby nie Barnaba, to Paweł zostałby gdzieś tam w Tarsie i kto wie, jakby się jego życie potoczyło. Wyobrażacie sobie Nowy Testament bez apostoła Pawła? Gdyby nie Barnaba, bo Paweł też nie miał lekkiego charakteru, to Marek też by gdzieś tam został sobie w domu w Jerozolimie, Wyobrażacie sobie Nowy Testament bez Ewangelii Marka? Dostrzegaj w innych możliwości. Dostrzegaj w innych pozytywy. Dostrzegaj. Wspaniałe są listy do siedmiu zborów w Azji. Przedstawione w Księdze Objawienia na samym początku. Do każdego jest jakaś wymówka, ale przede wszystkim jest pochwała. Tylko do jednego nie ma. Jest pochwała. Mam w pamięci, jestem Ci wdzięczny, doceniam, że to i to i to. A z jeszcze to i to. Tak więc... Bóg, dostrzegając nasze wady, mówi przed Tobą jeszcze jest przyszłość. Hallelujah. Dziękuję za wysłuchanie. Pokazaliście entuzjazm, tak? Prawie, że. Myślę, że też w miarę entuzjastycznie to przekazywałem. Ale rzecz rzeczywistości, w jakiej żyjemy na co dzień.